Jest szósta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska i Piotr Balasz. Po ponad 50 latach załogowa misja kosmiczna wraca na orbitę Księżyca. Wystartowała Artemis II. 3, 2, 1, and lift off! Już bez gruźby wyjścia z NATO, ale też bez daty zakończenia wojny z Iranem, Donald Trump w orędziu do narodu mówił o sukcesie operacji Epicka Furia. Dwójka nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyła ślubowanie przed prezydentem. Pozostała czwórka wciąż czeka. Są już w drodze na orbitę Księżyca. Po 53 latach amerykańskich. Zawierciem jest zablokowana w kierunku Jędrzejowa. To w związku z wczorajszym wypadkiem, tragicznym wypadkiem, do którego doszło wczoraj wieczorem. Ruch kierowany jest na objazd przez Porębę i Zawiercie.